To jest fartsze niż głaz? A jedziemy ta, to znaczy, Widzę więcej niż ty możesz zrobić. własności, do, do dary, to szansa zamiast kary Zbiamy się ze środka prosto jak dziesiątkę lotka Nie szukaj śladów latającego z głodu Wszystko to, to co uwieram Wszystko co pomaga tu Moja uwaga zwykła pośredniki Po pierwsze nie jestem asetą jestem asetą Umywają łapy, głoszą trafy zdarzeń Tylko byle nie osobie. o sobie Ja was z mi zniegna sprawa. Pamiętam to, że nikt nie odstawa Trzeba by zakopać w ziemi, wszyscy wokół znieczuleni Zamiast ludzi to zniecień o tym będzie przemówienie, na życia arenie Czy na hip-pupowej trenie Materia to szmata, jest akwata niestabilna Ochota na fortunę często silna, to debilna postawa